Powieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Burzyński. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Jak podnieść życiowe standardy? Po poprzednim podcaście, który mówił o niezgodzie na przeciętność, na taką byle jakość. Jeden ze słuchaczy napisał do mnie maila i powiedział, tak, a propos tego podcastu, za który bardzo dziękuję, to Mam taką sentencję, która może się przydać, brzmi ona następująco. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Bardzo trafna sentencja. Marzenia, jeżeli będziesz tylko czekał i myślał sobie, ach, żeby te marzenia przyszły, żeby było lepsze życie, to się nie stanie. Natomiast, kiedy zaczniesz spełniać marzenia, to się zacznie dziać. To trochę tak jak z książkami. Dawno mieliśmy taką akcję promocyjną z kilkoma znajomymi naszych książek. Jeden z moich znajomych został zapytany w czasie tego spotkania, jak ci się sprzedają książki? A mój książki się nie sprzedają, książki się sprzedaje. To nie jest tylko gra słów i przy tych marzeniach i przy tych książkach. To jest gra rzeczywistości. Czy czekasz, aż coś się stanie, czy ty zrobisz coś, żeby te rzeczy się stały. Więc jak mamy spełniać nasze marzenia, Przede wszystkim musimy podnieść życiowe standardy. Co to są te życiowe standardy? W Biblii jest takie zdanie, Bóg mówi, myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli wyższe niż myśli wasze. To jest w Księdze Izajasza. I niektórzy mówią tak, a to znaczy, że Boga nie można zrozumieć. No tak, no Boga w pełni nie zrozumiesz, tak, bo... Wiadomo, to jest różnica pojemności, natomiast nie o to tylko w tym fragmencie chodzi, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że Bóg mówi, że mam wyższe myśli, o wiele wyższe. Bóg patrzy w wyższy sposób na nas. Być może dla kogoś Bóg tu nie jest wartością, więc pomyśl sobie o kimś, kto Cię zna, kto Ciebie kocha, może jest taka osoba, może sobie wyobrazić taką osobę, albo Ty jesteś taką osobą, która kocha, nie wiem, na przykład swoje dzieci albo swoich przyjaciół i mówisz, ten ktoś ma wyższy potencjał. Dlaczego on żyje w ten sposób? Powinien żyć w o wiele wyższy sposób. No z takim potencjałem powinien go rozwijać. I ten ktoś może mówić, nie, ja nie mam tego potencjału, nie, to nieprawda i w ogóle. Ale Ty, ponieważ znasz tą osobę, Kochasz tą osobę, zależy Ci na tej osobie, widzisz ten potencjał w tej osobie. I widzisz, o to chodzi, że podnosisz, żeby marzenia się spełniały, musisz podnieść swoje życiowe standardy. Po, pokażę jedną prostą rzecz. Jeżeli nawet słyszałeś tą historię, jest warta, żeby ją powtórzyć, ale po tej historii mam taką ciekawą dopowiedzenie czegoś, co się zdarzyło po tej historii kilka lat później. Już kilka lat temu, jeżeli już nie kilkanaście, ten czas tak szybko biegnie, Moi znajomi powiedzieli mi tak, słuchaj, jest fajna konferencja w Berlinie jedziemy tam. Konferencja była za darmo, więc tam rejestrowałem się i w pewnym momencie były kategorie, w trzeba było się zakwalifikować i była na czerwona kategoria VIP. A byłem wtedy w dobrym nastroju, więc tak dla żartu sobie kliknąłem tą kategorię VIP i strona mi przeskoczyła na następną, tak, czyli całą stronę wypełniłem i nie można było cofnąć. Przestraszyłem się i mówię, o nie, to już był koniec rejestracji i napisałem rejestracja dokonana i tak dalej. I byłem w kategorii VIP. Mówię, no nie, drugi raz nie mogę się zarejestrować. Jeżeli oni zobaczą, że ja się dam w kategorii VIP, to po prostu oznacza, że mnie nie przyjmą. Po paru dniach dostaję zaproszenie do konferencji. Jestem VIP i co więcej, mam obiad darmo. niecham z tymi moimi kumplami, nic im nie mówiłem. Trochę się krępowałem. Przyjechaliśmy trochę czasu wcześniej. Już były duże kolejki. Tak stoimy, zaczyna padać. I jeden z moich znajomych mówi, o, biednemu to zawsze wiatr w oczy. Tak przy okazji warto posłuchać sobie, co mówimy sami do siebie, wtedy, coś, kiedy coś nie idzie po naszej myśli, bo to dużo mówi o nas. No i jeden pokazuje z moich kolegów, mówi, zobacz, a tam jest taki napis, wejście dla VIP-ów. Ja mówię, o to ja tam idę. I oni w śmiech Ja poszedłem, pokazałem bilet, wszedłem. Oni mi opowiadają, że później też pobiegli tam, chcieli wejść, ale ich nie wpuścili. I oni mówią, no ale nasz kolega wszedł. A przecież on nie jest VIP-em. My wpuszczamy tylko vip -ów. No i bo była potężna hala sportowa, gdzie było to wydarzenie. Ja siedziałam tam w trzecim rzędzie, oni gdzieś na górze machali, maludowali, ale udawali, że mnie nie widzą. W przerwie zeszliśmy się i oni mówią, słuchaj, tam niedaleko zobaczyliśmy jest McDonald's, musimy na następnej przerwie szybciej wyjść, żeby prędzej dobyć do McDonalda i mieć jakieś jedzenie. Ja mówię, słuchajcie, dla takich jak ja jest obiad w pakiecie. Oni mówią, jak to? No i pokazuję im zaproszenie VIP. A oni mówią, ale przecież ty nie jesteś VIP-em. Ja mówię, panowie, Fakty przeczą Waszej opinii. Później po latach sam prowadząc szkolenia, wiem jak to było, oczywiście było ileś tam osób zaproszonych jako VIP i było tam ileś wolnych miejsc, więc te wolne miejsca, kto pierwszy kliknął, to miał kategorię VIP, kto się spóźnił, już nie miał. Nieraz tą historię opowiadam. Pamiętam, byłem w Warszawie na Mistrzowskiej Akademii Miłości, na takim widowisku co miesięcznym, które prowadzą i opowiadałem tą historię, to było w kontekście włas poczucia własnej wartości, podniesienia życiowych standardów. I później na końcu oni mają taki zwyczaj, że losują i ta jakieś nagrody dają na koniec dla trzech osób, które wylosują. Pierwsza osoba, którą wylosowali, yy, tam się wypełnia taką ankietę i na końcu się podpisuje. I ta osoba podpisała się VIP. Wszyscy w śmiech, bo ja świeżo opowiadałem tę historię, ktoś się podpisał VIP, dziewczyna wyszła ze łzami w oczach. I ta prowadząca pyta ją, słuchaj, który raz tutaj jesteś? Ona mówi, jestem tu pierwszy raz. Przyszłam, usłyszałam tą historię, niesamowicie mnie poruszyła i napisałam, od tej pory będę traktowała się jak VIP. Napisałam i od razu dostałam taką nagrodę. To niesamowita historia, oczywiście to nie zawsze w życiu będzie tak, że dostaniemy to co chcemy, a przynajmniej nie od razu, ale ta historia jest o tyle fajna, bo pokazuje, że to jak siebie traktujemy, tak inni też będą nas traktowali i te rzeczy dostaniemy w życiu. Więc jak już tak bardzo praktycznie podnieść życiowe standardy? Podnieść życiowe standardy zaczynamy od tego, że mówimy na co w życiu się już nie zgadzasz? Na przykład w relacjach. Masz jakąś relację i czujesz w tej relacji, używając takiej metafory, że gdybyście oboje siedzieli w łódce i wiosłowali, no to wiadomo w prawdziwej relacji jest tak, że czasami jeden więcej wiosłuje, czasami drugi, czasami jeden musi po prostu wziąć oba wiosła i wiosłować, bo tej drugiej osobie przestaje zależeć na relacji, no to tak bywa w życiu dynamicznie. Natomiast jeżeli masz taki moment życia, w którym widzisz, że ty ciągle tylko ty już wiosłujesz, że ta druga osoba, mimo że rozmawiasz, komunikujesz, ona nawet obiecuje, nic się nie zmienia, to jest pytanie, czy będziesz się na to zgadzać, czy nie. W relacjach musisz pewne rzeczy odciąć i powiedzieć sobie, na ten poziom się nie zgadzam. Na poziom, że tylko ja wiosłuję, nie zgadzam się, absolutnie nie. Podobnie możesz zobaczyć to w pracy zawodowej, czy w biznesie, że na przykład są stawki, za które nie pracujesz. No Ktoś mówi, lepszy wróbel, w garści niż, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. No i tak i nie. Dla tych wszystkich marzycieli, czasami trochę odjechanych ludzi, ważne, żeby zarabiali chociażby te parę złotych, niż marzyli o milionach, które nigdy nie przyjdą z samych marzeń. Natomiast czasami jest tak, że jeżeli ciągle narzekasz, że stawki za małe, no to trzeba coś zrobić, a nie tylko narzekać. Trzeba pomyśleć, co? I oczywiście tu nie będę wchodził w ten temat, tylko chcę powiedzieć, że w życiu masz to, na co się godzisz. Więc jeżeli mówisz, za takie stawki nie pracuję, to bądź konsekwentny. Kiedyś mój znajomy powiedział mi tak, kiedy zaczynałem pracę jako szkoleniowiec. Mówił Andrzej, w Twoim miejscu zrobiłem coś takiego. Na początku robiłem pewne rzeczy za darmo, potem za 10 zł, potem za 20, za 30. tak. Czyli po prostu robisz za darmo, masz mnóstwo ludzi, podnosisz stawkę 10 zł. Kiedyś znowu za 10 zł masz full ludzi. Podnosi stawkę 20 zł. Oczywiście te 10-20 zł jest symboliczne. No i kiedy ja to usłyszałem, pomyślałem fajne. Tylko, że jakby nie do końca słyszałem, co on mówił, bo on mi to mówił. On mówi tak, kiedy masz, za darmo że masz pełno ludzi, którzy są na to chętni i kiedy podnosisz stawkę za 10 zł, i on powiedział tak, i znowu masz pełno ludzi, czyli jakaś była odległość między tym, że robiłeś za darmo, miałeś pełno, a teraz masz stawkę 10 zł i też masz pełno. Jaka to odległość? O co w tym tak naprawdę chodzi? Kiedy robisz coś za darmo i nagle mówisz, to będzie teraz kosztować, to część ludzi, jeżeli nie spora część ludzi, odejdzie. Ale jeżeli robisz to naprawdę w dobry, wartościowy sposób i masz dobry marketing, czyli ludzie słyszą o tym, co robisz, okazuje się, że przychodzą ludzie i zapłacą te 10 zł. ale jak już masz full ludzi, którzy robią to za 10 zł i znów podnosisz stawkę, znowu spora część ludzi odejdzie ale nowi znowu przyjdą, jeżeli to będzie miało wartość. Więc musisz mieć jakąś stawkę taką docelową, mówisz za to będę pracował, to jest tyle warte, ale teraz zaczynam i robię to mniej. I po prostu co jakiś czas musisz powiedzieć, na pewne standardy się nie godzę. No ale możesz powiedzieć, no łatwo tak powiedzieć. No, oczywiście powiedzieć wszystko jest łatwo, natomiast dzielę się też tym, co sam robię w życiu. I rozumiem, że między tym podnoszeniem standardów, a miejsce, jesteśmy w jakimś miejscu, chcemy być winnym, więc podnosimy standardy, ale to nie zawsze jest tak, że podniesiesz te standardy i od razu te rzeczy się dzieją. No, tak, tak bywa bardzo rzadko. Na przykład nie, nie zgadzasz się na jakieś traktowanie w związku. Na przykład, że widzisz, że w tym związku to od, od ciebie zależy wszystko, cała inicjatywa, jakby cały wysiłek, wszystko. Mówisz, nie zgadzam się na takie traktowanie, ale rozmawiasz z tą osobą, dajesz jej szansę na zmianę, dajesz jakiś czas, ale to z jednej strony, tak? czyli te fazy pośrednie, one muszą być, musi być czas na wprowadzenie zmian, ale z drugiej strony, jeżeli nie widzisz efektów, w pewnym momencie mówisz, na to się nie zgadzam, odchodzę, albo osłabiam tą relację, albo zrywam ten związek. Podobnie w biznesie czy w pracy zawodowej, na przykład nie, nie zgadzasz się na pewne traktowanie w pracy, że w taki czy inny sposób cię traktują, albo nie zgadzasz się na takie czy inne zarobki, ale masz rodzinę na utrzymaniu, albo nie masz perspektywy innej pracy, więc czasowo możesz się zgodzić. Czyli zgadzasz się, ok, tak cię traktują, dobrze, trudno, takie zarobki, ale szukasz, jesteś aktywny, szukasz innej pracy, szukasz czegoś innego. Dlaczego? Ponieważ masz wyższe mniemanie o tym, do, na co naprawdę zasługujesz, ile naprawdę jesteś warty, ile jest warta twoja praca, na ile jest wyceniana i na ile ty jako osoba zgadzasz się na pewne rzeczy. Po prostu w życiu masz to, na co się zgadzasz. Więc jeżeli chcesz podnieść swoje standardy, po prostu musisz powiedzieć, na co w życiu się już nie zgadzam i robić coś wyżej. Pamiętam mój znajomy kiedyś był w takiej sytuacji, no ciągle zarabiał kiepsko, ciągle kiepsko i chodził w takich trochę podartych ubraniach. Był w tym czasie wtedy aktywnie poszukujący jakiejś bliskiej relacji, chciał założyć rodzinę. No ale ktoś mi powiedział, słuchaj, jeżeli ty ciągle będziesz chodził w taki sposób ubrany, to żadna dziewczyna nie zwróci na ciebie uwagę. mówi, no to, no, ale jak ja to powyrzucam, to co zostanie mi jedna para. Jednak to był dla niego przełomowy moment, kiedy wyrzucił te stare ubrania, czy tam oddał je na jakieś schronisko brata Alberta. Został praktycznie w jednym ubraniu. No ale wiadomo, jeżeli doprowadzi się do takiej sytuacji, w pewien sposób wymusisz na sobie inicjatywę i przedsiębiorczość do tego, żeby znaleźć. Sposób, żeby znaleźć pieniądze, żeby trochę zaoszczędzić, żeby coś dorobić, żeby kupić sobie nowe ubrania. W taki sposób ponosimy standardy naszego życia. Na pewne rzeczy się nie zgadzamy. Herman Cortes, kiedy zdobywał Meksyk, zrobił to bestialsko i krwawo. Natomiast jedna rzecz, którą zrobił, była bardzo ciekawa, kiedy widział, że ludzie są przerażeni spalił wszelkie statki. Czyli na ten standard, czyli powrotu do Hiszpanii nie zgodził się już. Więc jeżeli chcesz podnieść standardy, to wykorzystaj prostą, coachingową metodę GROW. GROW to jest akronim z angielskiego, który oznacza wzrost. I teraz ja przetłumaczyłem to sam na polski ten akronim. G. Gdzie chcesz być? Tak? To jest to bardzo ważne pytanie. Gdzie chcesz być? Co chcesz tak naprawdę w życiu osiągnąć? Bardzo ważna rzecz. Drugie. Jak wygląda rzeczywistość na dziś? Tak? To jest twoje marzenie. Je chcesz osiągnąć, ale jak to wygląda na dziś? Trzecia rzecz. Jakie masz trzy opcje? Możesz ich więcej wymienić, ale przynajmniej trzy opcje. Co możesz zrobić? I czwarta rzecz. Co zrobisz w tym tygodniu? Przykład życia. Gdzie chcesz być? Chcę zejść do jakiejś tam wagi, którą uważasz, na przykład, nie wiem, chcę ważyć 70 kilo. I regularnie ćwiczyć. Dobrze. Jak wygląda na dzisiaj rzeczywistość? Nie ćwiczę, jem za dużo, ważę o 10 kilo za dużo. Jakie masz trzy opcje? Poczytać na temat diety, zacząć regularnie biegać, pójść na siłownię, porozmawiać z kimś, kto przeszedł podobny proces. Tak Masz przynajmniej cztery opcje. Co zrobisz w tym tygodniu? Zacznę od tego, że poczytam, dlaczego warto odżywiać się w zdrowy sposób. Wszelka zmiana zaczyna się od zmiany myślenia, ale za nią musi iść zmiana działania, więc możesz po prostu od tego zacząć. I w każdej dziedzinie życia musisz sobie określić, jakie masz marzenia i po prostu powiedzieć, podnoszę swoje standardy, czyli na pewne rzeczy w moim życiu już w tej chwili się nie godzę. Tak? To jest bardzo prosty i jednocześnie bardzo skuteczny sposób, żeby osiągnąć w życiu to, co chcesz. Po prostu powiedzieć, na co w życiu się już nie zgadzasz. Powiedzieć, to już jest przeszłość w moim życiu. I na zakończenie genialne zdanie, które mój znajomy, który też jest trenerem Andrzej Mytych powiedział. Osiąganie w życiu wyjątkowych rzeczy przypomina remont mieszkania. Zawsze trwa dłużej niż się planowało i kosztuje więcej niż się zakładało.